Dzień dobry. No, może powiedz Dzień dobry. Dzień dobry. <śmiech> Witamy w czwartym, jednocześnie trzecim, jednocześnie piątym, piątym odcinku Blender of Gender. <śmiech> <śmiech> Jesteś <śmiech> e, pewna? Tak. Rozm um, zamknij się. Nagrywa się? Nagrywa się. Rozmawiać ze sobą będą nawzajem <śmiech> Jestyna Radziszewska i ja tam Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem ci nie wyszła. nad gorliwość gorsza nie wiesz o tym? To ja, Justyna. No, mhm. Taki masz pański głos, nie do rozróżnienia. W dzisiejszym odcinku nie mamy pomysłu na nazwę odcinka, w związku z czym tak. będzie radosną... Bezimienny odcinek. Nie. Nie. Nie, nie zgadzam się, nie. Wymyślimy. Albo pewnie ja, bo tutaj się zwykle nie będzie chciało. Norma. W każdym razie porozmawiamy. Troszeczkę stwierdziłam, że o, zmienimy sobie formułę naszego odcinka. W związku z czym, że był chaos, to teraz postaramy się wprowadzić trochę mniej chaosu. <głosy> Nawet zrobiliśmy sobie ładną rozpiseczkę. Ma sześć punktów. To Tak? Z czego jednym jest przedstawienie się, a jednym pożegnanie się. No, więc... Moglibyśmy być burakami, się nie przedstawiać. Nie No kończy. raz nam tak poszło, nie? Cicho. Jedno... Ale się zrąbał ten odcinek na szczęście. Tak. To jest odcinek, którego nie było. Tak, widmo. Cienek widmo. W każdym razie porozmawiamy dzisiaj o głównych bohaterach kontra postacie poboczne, ale to za chwilę. Ale najpierw zaczniemy o newsach, czyli najciekawszych, najdziwniejszych rzeczach, które zwróciły naszą uwagę w ostatnim czasie. Więc ja skupiam. nie mam nic. Jak zwykle. Nie, po prostu nic się nie dzieje, według mnie. Telewizję oglądasz. Też. <laughs> Radia nie słuchasz. Słucham. Radio SK to nie radio. <laughs> rmf byś posłuchała, albo Zetkę, tam najnowsze fakty. Ja tam słucham tylko, jak jadę do pracy i z powrotem, nieważne co, byle leciało. Całe 20 minut, nie? Ci wychodzi łącznie. Dziennie, tak. No, no dobra, ale ja mam, no, Bo ja oglądam czasem telewizję, jestem zmuszona czasem. No. I ostatnio w telewizji wyskoczył motyw elektronicznej kropielnicy, gdzie myślałam, że to, co pobierasz, y Bierasz. Zanurzasz palce przy wejściu do kościoła <grych> w święconą wodę i robisz krzyżyk. Nazywa się jakoś inaczej, ale najwyraźniej to jest kropielnica. Ja nie to jest kropielnica. No, no, Nie, spoko. nie, to nie jest kropielnica, to jest inaczej. No, no powinno być inaczej. No, Kropelnica <grych> dla mnie to jest ta miotełka, która ciebie zasuwa tym wodą. Jak święcą koszyczek na przykład, no. Bo jajka. No, no w koszyczku masz jajka, no. Nie moja wina. Nie zawsze. Bo, w każdym razie gdzieś tam... Mm, jakiś czas temu w wiadomościach opowiadali o elektronicznej kropielnicy, tak? I w... tak jak teraz to sobie czytam magicznie, bo oczywiście nie pamiętam nigdy, gdzie to się dzieje W województwie opolskim, w, w Pruszkowie, w zamknięto Im to zamknięte. się przyda Komu? Pruszkowie to im się przyda <laughs> A to nie to Pruszków Nie? Nie, chyba nie W każdym razie... W mm... końcu znam tego kolesia do wygnięcie Spok. <laughs> Dobrze <laughs> dla ciebie <laughs> W każdym razie. W każdym a nie, razie. To jest ksiądz, to no nie. a. Ale jest podobno tego jednego kolesia z Dobrze, Polski. oni wszyscy są, jak już się robią starzy w odpowiednim wieku, to są, zaczynają być podobni wszyscy do siebie. W każdym razie jacyś tam koledzy księdza wymyślili sobie, że. Znaczy zauważyli, że coraz mniej ludzie korzystają właśnie z tej normalnej kropielnicy i sądzili, że to pewnie przez zarazki. W związku z czym wymyślili własny prototyp, prototyp takiej yy, kropielnicy. No i jak to, prawie jak to takie mydło Nie, kigalkach. jak te, te, Jak co? Do suszenia rąk. Nie to Tam starych emerytów zatrudniają mi, oni siedzą w, w tych kudełkach, takie... <śmiech> <śmiech> jak inaczej to wyjaśnić, że to tak ledwo zipie. No, no, nie, nie, nie, to nie o co mi chodzi. Tak? A tam, gdzie ręce wkładasz? <śmiech> te takie, takie wypukłe ręce. <śmiech> Dobra, w każdym razie, jak to wygląda? Wygląda. Jak kropielnica. Nie, no. Z laserem jak, jak to tańczy. takie do mydła, tylko że takie wielkie, nie? W I ma krzyż. zasadzie. I ma krzyż. Mm. Jest e, W każdym razie ma tam takie światełeczko sobie świeci na dole. Jak tam, nie pamiętam, czy chyba niebieskie, jeśli się nie mylę. Tym, masz czerwone. E, no dobrze, bo wetknął tam rękę. I jak wetkniesz rękę, to on wy, wyczuwa tą rękę i kropi <śmiech> ci wodą święconą, nie? Do proboszcza przychodzą SMS-y z <śmiech> tak, informacją liczby. Tak. Tak, bo w związku z tym, w zależności ile tam tych kropek, za każdym razem jak ta fotokomórka się włączy, no to... ludzie się jako jeden. No i tak mu liczy, ja ma tych wiernych, nie? I które mszy są bardziej popularne. O, I dostaje SMS-a od razu, nie? Dostaje też SMS-a, jak na przykład jest bardzo mało wody święconej, no to wtedy zasuwa i wiesz tam... Chrzczecie, nie? O, Jakkolwiek to się robi, nie mam pojęcia. No i... Co tu jeszcze ciekawego na ten temat mówili? W zasadzie, że... Co? Nie wiem. Chcą no to opatentować i może, ktoś inny, może inne kościoły też będą to kupować i w sumie to wszystko, nie? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Pokolous. Nie pytaj reklamy, tak? Gdzie? To jest jakiś artykuł. Łączko. <śmiech> Jacek znalazł dziwny artykuł. No, znalaz, znalazłem newsa. Tak. Pila? Chcecie im przyczytać? <śmiech> Rapujący ksiądz. Tyle, co tutaj znalazłam. O oh yeah. Pierwszy katolicki rap w Polsce. A, się włącza. Nie, nie chcemy. A, <laughs> widziałem go. I kolega Waszki je. Yeah. Dobra, yeah, no yeah, yeah. to jest ksiądz, który rapuje, tak? I Polic, mają z nim wywiad po... Niech będzie pochwalony, Jezus Chrystus, spoko luz, No to już, no to ciało, bez kitu. <laughs> Dobrze. No dobra. Okej, okay, to tyle, tak? Twój news, <laughs> tak, tak. <laughs> No. Long play tej... już za miesiąc. Dobrze, a co sądzisz o tej kopy? To się przyjmie w ogóle? Obywać? Wątpię. Czemu? Żeby ktoś zwrócił na to uwagę. Dlaczego? To będzie kopielnica. No i? Przeszkadzało ci, że były te stare kopieńce? Nie wiem, nie chodzę do kościoła, ale takie babcie, ja się zastanawiam... Bo Ty te cherytyku. babcie, czy one się nie będą bały tam ręki wsadzić, nie? Znaczy, oczywiście tak. oni tam zostawili jeszcze ten, zostawili... Stare, stare Tak, jakby ktoś nie był no. do końca przekonany. Powie się tym babciom, że jak świeci na czerwono, to to znaczy, że się było nie się pójdzie do piekła. ale <laughs> Ale pedo jaja. Dobra, <głos> nie, <Okay>. nie prowokuj. <głos> Tyle było z newsów. Co, główny odcinek, czy lecimy, Jacek? Lecimy dalej. Polecane rzeczy, tak? Tak. że będziemy mówić polecać co odcinek albo książkę, albo mangę. Zresztą odcina co będziemy mieli ochoty, to teraz sobie Jacek pochwali mangę. Tak, pochwalam. <głos> nie, będzie pochwa nie będzie pochwalona. <głos> pochwa. No więc tak, zacznijmy od tego, że to się nazywa All You Need Is Kill. Nice. Nice. Co? Co nice. Nazwa nice. A, no dobra. Powstał na podstawie tej mangi film, który się nazywa Edge of Tomorrow, czyli po naszemu. na skraju jutra. Brzmi dobrze, raczej. No. Chociaż zmierzch jutra? Kto tam wie? Czubek, czubek jutra. Czubek jutra. Końcówka. Końcówka jutra. Która opowiada. Właśnie. Film opowiada w ogóle o czymś innym niż manga. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest jedno Ale to jest japoński ten film? Nie. Film jest amerykański, manga jest japońska, ale na podstawie książki japońskiej. A Czyli... kiedy że powstał ten film? W zeszłym roku. O, okej. Okay. Pewnie w kinie. Sam chyba. No No jak? Mści. No. Nie było ci tutaj, weź mm. w Iwani. Dobra, mówię. Nieważne. No. I o ile film opowiada o tym, jak y, ludzie bronią się przed obcymi we Francji. I tyle. Uh, Dosłownie. we Francji? Tak. Wow. To jest amerykański ja, film. Tak, nie. jest zupełnie inny niż manga. W ogóle inna oś fabularna, inne rzeczy się tam dzieją. inne jest motywacja bohaterów. Tak, manga opowiada o tym, jak ludzie bronią się w Japonii. Mm -hmm. I to nie jest jakoś głupio zasadne, że o, japońska manga to musi dać się w Japonii. Tylko po prostu w Japonii jest fabryka strojów I bojowych. Znowu. I tylko Japonia jest zdolna je robić. Fabryka I... mebli bojów. <laughs> w pewnym Finlandii, w tym z Ikei, a, <grych> składają to. Dobra, wracając, nie? I tam jest właśnie taka fabryka tych strojów bojowych i kosmici to odkryli i chcą ją zniszczyć. Przez co... ziemia nie miałaby jak się już bronić. Okej, okay, stroje bojowe, ale co? Jak w Ewangelionie, że tam... Nie, bardziej jak w Elysium. W, w, w co mieliby w Elysium? Mm. Bardziej jak te stroje wiertnicze z Aliena. Jaki wiert... po prostu taki... Co? Kosmiczny strój? Mm, dać tak nomyna? Nie. Wybrnij, <śmiech> wybrnij. Wybrni? <śmiech> patrz. Jak Superman. Patrz, super. Patrz. No, rozmawiamy, a ty patrz. Patrz. <śmiech> Jesteś niesamowity. To jest. Nie zgadnę, po prostu zakładają. A to jest to, to anime, co one tam miały te mundurki normalne, nie? Nie, nie ale coś podobnie jest. No to mają takie, no, rob, takie kosmiczne stroje pseudo, tak? Pamiętasz w Grałaś w 5 sekund? O, patrz, taki strój. Takie stroje mogą robić. No to takie... taki... Ale mechy, tak. Tylko, że ludzie w nie wchodzą, to są malutkie stroje. Yy, yy, tak jakąś miało ładną właśnie, no. Tak. Okej. Okay. No, jeżeli nie uda mi się tego obronić, no to niestety świat zginie. Ponieważ kosmici, już są nazywani minikami, Którzy różnią się całkowicie od tych pokazanych w filmie, ponieważ w filmie to były takie cepi Crazysa, a tutaj są takie yy, kółka z zębami plujące, po prostu. To takie złe Pacmany, o. Japonie. Złe Pacmany no. z mackami. No. no, jeżeli zniszczą tą fabrykę, no to ludzie nie będą się mieli czym bronić, przez co no, świat, świat zginie, tak? Mhm. Cały mek polega na tym, że główny bohater ginie codziennie. Hm. Jest nieśmiertelny. Pod tym względem, że za każdym razem jak zginie, to się odradza. A, Tego samego trailer. dnia. Coś jak dzień świstaka. Kojarzę trailer. Tak. Eee. Tu też? W też? Tak robi? To tak. Się Co zginie, to się odnawia, odradza i, i próbuje jeszcze raz, A, aż mu się no. uda. Aha. A powiedz mi, ta fabryka istniała zanim przyszli ci obcy? Nie. Ogólnie mieli taką technologię. Ale w momencie, kiedy zaatakowali obcy, musieli wynaleźć jakieś nowe sposoby na brunienie się, ponieważ mm -hmm. standardowa technologia nie dawała rady. Mm -hmm. No i Japonia dała radę, jakoś to wymyśliła. I zaczęli produkować takie rzeczy na cały świat i na całym świecie trwają walki. Mm -hmm. Ogólnie czyta się to bardzo fajnie, jest bardzo fajnie narysowane, wszystko czarno-białe. Wszystko w dwóch tomach do kupienia po 25 zł sztuka. No to jest mniej na pewnych stronach internetowych. Tak, nie będziemy reklamować Allegro. Nie, nie mówię Allegro. My to kupiliśmy na Tak. Tam są tani, tak. tak pamiętam, tam. mają troszkę tak. Nie będziemy reklamować tapel. <grym> Wcale. No i... A przy przekroczeniu 150 zł wysyłka jest za darmo. I przypinka, ale nie będziemy reklamować od <grym> nie, nie, nie. nie, No. Eee, jest... Jakieś pytania? Główny bohater on ona? On i ona. W szkole, nastolatki? Nie, w wojsku. W wojsku. Eee, Żołnierze. Też taki zdewastowany świat, trochę? Nie. A obcy skąd się wzięli jest wyjaśnione. Stupy. No. Nie no rozumiem, po nie prostu ma. przylecieli z kosmosu, wiadomo, mm -hmm. tylko tyle, że szukają nowej planety do zamieszkania, zasiedlenia. Co w filmie nie było nawet y, powiedziane, tylko że no, ale w po prostu tak był przylecieli. Facet i babka. Tak, tylko że po prostu przylecieli i chcą wszystkich wysznąć. A w ale... filmie próbował sprawić, żeby ona nie umarła, nie? Tak. Ale nie I wiem, żeby on też przeżył. Nie wiem jak jest, mądre nie doczytałem do końca, ale A gramatomów? Dwa. Jak widać, dwa. A ty nie, tylko dwa są? Nie ma Niebieski więcej? i czerwony. Nie. A ja myślałam, że to jest. Aha, czy już jest skończona ta manga? Już tam. Do. Eee, ja myślałam, tak. że tego więcej jest. No. A Aha. co, przeczytałaś? Nie, ale jakoś... To dobrze, nie czytaj, przeczytaj. Ale jakoś mi się wydawało, że tego więcej. Bo mi się to skojarzyło z, to, yy, z tym takim, co też miały te stroje bojowe, tylko że te mundurki na sobie zakładały te babki. Mm, nie, to nie ten hentai. <laughs> Dobra. Dobra. Przejdźmy do tego, co polecałeś syna, czyli jakąś kobietę. Tak, ja to polecam książkę. Coś ja sobie krzypię. Ja polecam książkę tym razem dla odmiany. E... Co? Nie, chciałem powiedzieć, też polecam książkę, ale to była manga, więc... Uh, close enough. W każdym razie polecam panią Filipę Gregory, która się urodziła w Kenii w ogóle. Fajnie, nie? I mieszka sobie w Anglii. Mieszka sobie w Anglii i interesuje się literaturą... wieczną, 18-wieczną. W każdym razie babka zaczęła pisać książki, głównie właśnie taka Anglia, tak te czasy, yy, czasy Henryka Tudora VII, trochę później. W każdym razie pisze bardzo fajnie, bo nie pisze, to nie jest książka historyczna, to nie jest też normalny żaden romans ani żaden kryminał, tylko po prostu jest zebrała te takie fakty, które na pewno wiemy. I po prostu dodała im jakby takiej głębi, tak, że na przykład opisuje właśnie życie tego Henryka Tudora VII, tak, który tam miał tych osiem żon. I po prostu przechodzi, jakby opowiada przeżycie prawie każdej z tych żony, tak. Trochę sama sobie dobarwiając, trochę sama sobie przerabiając, ale trzymając się tych faktów. Jestem wielkim fanem Filipy Gregory, no, no. <laughs> Czytam jej całą bibliografię. Aha. Czemu dwór Tudorów 4 jest przed dworem Tudorów 1, ale Ponieważ po tu Tudorów Ponieważ nie jest po kolei, tak jak być powinno. W każdym razie zdecydowanie polecam... Czyli to jest tak jakby pisała o śniadaniu, tak, potem idzie, kolacji, zobacz, ale wróciła do obiadu. No tak, ale patrz, 2003 no, jest... Tudorów 4, 204 2004 widzę. <laughs> Tu jest burda na tej stronie, to tam się nie trzeba ją przejmować. Sobie tutaj książki w już znalazłam. Dobra pupę, dobra wszystko. No, tylko tak wiesz, żeby mniej więcej nie zapomnieć skąd ona jest, nie? Z Kenii. W każdym jakieś nagrody nawet podostawała za to do Już tych książek ma co najmniej z 8 chyba, jeśli się nie mylę. Ale w każdym razie dobrze Jacek liczy książki. 21. Dobrze, 21. Poprawić się z pamięcią. Bo w każdym razie zdecydowanie polecam jej właśnie pierwsze książki, saga Leysejów, nie wiedziałam, że to jest Leysejów, e, które po prostu jednym tchem przeczytałam, a miałam wrażenie, że to są.. To Pożyczyłam... się jak Uncharted. Tak. A miałam wrażenie tak po układce, że to jakieś, wiesz, ten, jakiś taki romans to wygląda tak trochę te układki. W ogóle później jak zaczęłam czytać te książki, to się skapnęłam, że jakoś tak y, ludzie. Nastąpiła popularyzacja gatunku historycznego, opowiem ładnie. I wszyscy mają prawie podobne okładki jak ona. Bo większość jej książek wygląda tak, że ma jakąś babkę, która nie ma głowy tam, czyli po prostu jest od mm -hmm. szyi w dół pokazana w jakiejś sukience siedząca i tak dalej, nie? I za każdym mm -hmm. razem jak widziałam taką okładkę, to myślałam, że po prostu to jest ona, a to już jakiś inny w ogóle koleś, nie? Pisze też na ten temat podobnych. A podobne. są jakieś takie standardowe okładki. No. A tego typu tych, no. Utworów, książek. No, a w każdym razie czyta się bardzo fajnie. W ogóle nakręciły na jej podstawie film, tak? W jednej Jaki? książki. Kochanice króla. Gdzie tam jakieś tam nagrody podostawali za to? I jest całkiem, całkiem. No. Nie widziałem. Albo nie, wiem, nie znam. No, to Albo jest nie to coś pamiętam. stare już. Oglądałem nie dużo starych filmów. No, ale na pewno nie oglądałeś romansu historycznego. No nie, bo oglądałem tysiężową. No, ale to jest Chiny, a ty masz Chiny, Japonia, Korea, to ty będziesz oglądał nawet, jak będzie głupi romans. To, no, no, no. no, no, no. Nie no, ta firma akurat był niezły, nie? Nie musieli dodawać statystów komputerowo. Po prostu wzięli ludzi z ulicy no, <grych> no, każdy dostał tam ileś tam miskę ryż. Nie mogli. No, to, to tyle, co mam do dodania. W każdym razie, cały czas wychodzą mi książki. Są, w zasadzie nie są takiej standardowej wielkości, są trochę większe. I w sumie można znaleźć wszędzie wępiku, nie wępiku, w matrasie, gdzie nie wejdziesz. Zagrałaś w coś ostatnio w ogóle? Ja? No. <śmiech> Jakie płynne, magiczne, ładne przejście. Uh -huh. Nauczył się. E, tak, Jacko, w związku z tym, iż posiadamy... O, jak mnie zaskoczyłaś, zaskoczyłaś <śmiech> tą pytaniem. <śmiech> tak, tak, jak mnie zaskoczyłaś tym, że posiadamy PlayStation Plus. <śmiech> w związku z czym dali teraz Sherlock Horsa Crimes and Punishments. Powiedz to z akcentem. Kr Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. crimes and Punishment. <laughs> po Albo jakby to powiedział i... Polak. Sherlock Holmes, crimes and, Punish. and Punishment. <laughs> w każdym razie na Play'a trójkę wyszła po angielsku. na jo. kompa jest po polsku. <laughs> <laughs> Fuck like. Nie chciało im się, nie? W ogóle no to masz? jakby przekleić sobie Plik takes no. no, no, so, tenu. No nie wiem, nie wnika mi to tam obojętne jest, co prawda, chociaż czasami używają trudnych słów, ale spoko. <grym> e, akcja przykład? dzieje się. Nie wiem. Nie pamiętam. No, dziękuję, to widzenie. W każdym razie akcja tej gry dzieje się. To. Ci. Może się dziać. Wpchaj się. <grym> e, na końcu. Przecież to będzie XIX wiek? 1890? Wiek Sherlocka Holmesa. Wiek Sherlocka Holmesa, tak. przywija się z nami tam Watson, nie? I jest zbiór, z tego co wyczytałam, bo tak daleko to nie doszło, ale sześciu spraw, które mm -hmm. trzeba rozwiązywać. Potwierdzę? Potwierdzasz. W każdym razie gra jest na tyle mm, ciekawa, że na samym końcu sami musimy podjąć decyzję, dużo decyzji, tak? Kto jest winny? W jaki sposób zabił? No dobrze, że nie gdzie je zabił, bo by mi się z tą grąb kojarzyło, nie? Jest taka gra planszowa. A, kludo. No, Redo. Tak. Cludo. No, gdzie tam trzeba określić, kto zabił, czym zabił, jak kiedy zabił. zabił. Po co zabił? Nie, po co nie. Chociaż też jest motyw tam chyba. W każdym razie właśnie musisz na końcu podjąć decyzję, można podjąć złą decyzję i dobrą, chociaż ciężko powiedzieć. Coś jak w Elei Noir. E, ale w Elei Noir od razu wiesz, że to jest złe. No, a tutaj nie mówią w ogóle, czy to jest dobra, czy zła, po prostu... Po prostu zostajesz trofeum. Tak, zostajesz trofeum i w sumie nawet nie wiesz, czy to dobrze, czy źle, no. Jest tam dużo opcji do wyboru i w zależności od tego jeszcze... Yy, wydaje mi się, że możesz jeszcze zgarnąć, czy to jest dobra, czy zła... Mhm. Yy, ...w ten sposób, że coś się potem dzieje takiego jakiegoś. No nie wiem, w drugiej w sprawie wydaje mi się, że trafiłam dobrze, chociaż... Nie wiem. Ale można zmienić decyzję w każdej chwili. Możesz też podejrzeć tam jakoś... Tam jest taka opcja, że możesz podejrzeć wybory moralne, cokolwiek to znaczy, bo nie ruszam tego, dopóki nie przejdę, nie? Hmm. I sprawdzi sobie, zmienić decyzję. To hmm, tam jeszcze. Jak się przeprowadza w ogóle śledztwo, tak? Na dzień dobry w pierwszej sprawie nagle jesteś widzisz sobie ładny filmik i nagle jesteś szerokim Holmesem, nie? Nie ma żadnego Platic. tutorialu, że wciskasz krzyżyk to robisz to, że wciskasz kwadrat, robisz to po prostu trochę metodą mocanego. nie? Przynajmniej dla mnie, może w poprzednich częściach to było dosyć logiczne, ale nie grałam, więc nie wiem. E, w każdym razie możemy tutaj standardowo przesłuchiwać y, wszystkich podejrzanych, możemy przyglądać się wszystkiemu, e, później jak znajdujemy jakąś rzecz, możemy ją zanalizować w ogóle w naszym małym laboratorium. No to powiedział analizować. Jak znajdziemy jakąś informację, którą Sherlock gdzieś kiedyś usłyszał, to możemy iść do naszego domku, zobaczyć na ściany i przegrzebać w informacjach coś, czy coś jest na ten temat, nie? Mhm. Co tam jeszcze jest ciekawego? No? I jeszcze jest taki motyw znany z serialu o Sherlocku Holmesie, gdzie analizujemy strój, Człowieka, tak, że ma zmarszczki, że ma tam czerwony nos, że w kieszeni mu dynda zegarek i tak dalej. I wyświetlają się takie napisiki, że tam bogi, że jak ma czerwony nos, to że dużo pije i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego pojawia nam się taka notka o, o człowieku na samym końcu. tak. No, i później, jak już pozbieramy te wszystkie w ogóle mm, dowody, no. różnego typu, dostajemy takie wciskamy trójkącik i wchodzimy w taki ekran, w którym pojawiają nam się wnioski. No i zazwyczaj te wnioski są tak, że niektóre są pewne od razu, a niektóre, masz dwa do wyboru, nie? Zazwyczaj są dosyć skrajnie różne. I my sami musimy sobie wywnioskować, które z tych dwóch są dobre. I co później z tego dalej wynika? One się z sobą łączą, przenikają, przeplatają, robią się... Później się podsumowania robią, no i na samym końcu, tak jak mówiłam, wybieramy tam, kogo zamkniemy, kogo zabijemy, kto ma się tym zająć i dlaczego. No. I na tym głównie polega gra. Trudna gra? Eee, pod jakim względem? Trudności. Co <grym> w się sensie, tak, no chodzisz po lokalizacjach? Dark Souls? Nie, czy tam nie może, znaczy zgi no, może zginąć. My Little Pony? Trochę wyżej, powyżej My Little Pony. Jak na pięć ziemniaków, to tak dwie marchewki. <grym> Twardy orzech to zgryzienie. Nie, no... Zastanawiam się czy mojej mamie... Z chęcią podetknęłabym to mojej mamie po polsku. Aczkolwiek nie wiem, czy spodoba jej się element tego, że tam możesz chodzić, nie? No, może nie dojść No, No, możemy też jeszcze złapać tego w ogóle, jakiegoś się na kłamstwie, nie? Tylko, że wtedy pojawia nam się pięć opcji, na przykład powie, lubię placki, nie? A ty... On y, no, jest uczulony na placki. No, a ty Kłamstwo. znalazłeś informację lekarską 5 minut temu, że on jest uczulony na placki. I musisz, wiesz, walnąć, zdążyć w czasie, taki quick time event, nie? Po, nagle się wszystko zamazuje, pojawia się tam kwadracik i musisz zdążyć, zanim tam w ciągu, nie wiem, 30 sekund on zniknie, wcisnąć ten kwadraci. To że wtedy ci się pojawia 5 tych, nie? Do wyboru. Tak. I czasami człowiek już durnieje, bo już sam nie wie, o co mu chodzi, nie? No. A w ogóle, żeby dojść do jakichś wniosków, to zapomniałam o tym wspomnieć, trzeba najpierw no. złączyć dwa... Dwie, dwa... dwa... dwa... dwie... dwie poszlaki, o! Wskazówki. Złączyć dwie wskazówki w jedno i... no i ci się wtedy po, pojawia wniosek, nie? Aczkolwiek czasami można, jak się nie trafi, wydaje ci się, że one tak sobie wlatają, nie? Wchodzisz w ekranie, i one tam i wtedy wybierasz się, zaznaczasz jeden... Coś jak mrdret. Murder. A tam było takie so, coś? Że musiałeś łączyć po tak. szlaki i ci wtedy tak, wychodziło tam... Tak, ten... tak, tak, tak, tak, tak, na tej zasadzie, no. Mryt. No, że prostu. Tak, I jak nie trafisz, to ci się podświetla na czerwono, jak następnym razem poświetlisz jedną, wybierzesz jako tą główną, do której no. musisz dobrać, to wtedy te, które nie trafiłeś, dalej ci się świecą na czerwono. Więc w sumie jak ci się myśleć nie chcę, to może wszystkie po kolei klikać i się będą łączyć, nie? No, jak w marze. Więc... Niby fajnie, z drugiej strony wszystko na tacy, nie? Ale można chyba pominąć... Jakiś po, jakąś poszlakę. Zanim weźmiesz wszystkie poszlaki, może ci wyskoczyć, że czy chcesz już podjąć decyzję, kto jest oskarżony. Tak? Tak. Miałam tak. Okej. Okay. Więc trzeba być czujnym, ale oczywiście mamy też ekranik, w którym wybiera nam, że yy, co mamy robić, tak? Pisze nam, idź teraz, pogadaj z Stradem, idź tam, bo oczywiście Lestro też się tam wala. LASTRAA! Idź tam, nie wiem, zbadaj to, nie? Zobaczcie, to można, i tak dalej, i tak dalej. Są minigierki, tak? Czy te sprawy z tej gry były w książkach czy po A ja prostu? nie wiem, nie czytałam. Nie czytałam. To bardzo książek o Sherlocku. się. Ja myślę, że raczej są wymyślone. Może tam jakieś elementy pojedyncze wiesz, po pozgapiali, yy, nie? Ale ogólnie to myślę, że raczej są wymyślone. No bo druga sprawa zaczynała się bardzo fajną sceną, gdzie Sherlock strzelał na ślepo do wszystkiego. Co było i w serialu i w książkach. No, bo tak? Skąd wiesz, że w książkach? Słyszałem. Słyszałem. No dobrze, no ale to tylko takie smaczki mogli powyciągać, a sprawy sobie, wiesz, porobili jak chcieli, nie? nie wiem przynajmniej tak mi się wydaje, nie znam się aż tak na tych krach. Ale jedna sprawa zajmuje około, nie wiem, 3 godzin, włączając te jeszcze minigierki. 3 godziny, to sporo. Tak jest sześć spraw to no. dużo godzin. No Szczególnie jak 13. zastanawiasz się z pół godziny co najmniej jak podjąć decyzję, nie? A te minigierki wcale nie ułatwiają, bo tam masz czasami zbadanie krwi, tak? Mhm. Żeby zobaczyć czy tam coś tam, oczywiście nie tam, nie ma tam jakichś najlepszych sprzętów, no Nie są takie tam właśnie prymitywne, ale yy, na przykład miałam taki motyw, że znalazłam 12 takich kwadracików i musiałam jedne dopasować do drugich, żeby mi się złożyły w kosteczkę, nie? Bo myślałam, że tam oszaleje. <grym>, aczkolwiek.. Można, jest opcja, że możesz te minigierki przeskakiwać, jak ci się nie chce tych dłubać, nie? Jest tam też oczywiście wycieranie kurzu z szyby albo co. Tak włączę, co poluchem trzeba było marzyć. Mm, mm, tylko się... że na pacie to idzie dostać wścieklizny, nie? Bo jeszcze myszką to se tam wiesz, machniesz trzy razy, a padem tą analogiem, to. Szczególnie muszę mieć jeden wytartę. <grym>, no, ale tak. Na poziom trudności to dla dzieci za trudne, dla dorosłych momentami może być trochę... Za łatwe. No, aczkolwiek sprawy są całkiem Dla ludzi nie angielskiego to już w ogóle... Dobrze w ogóle, tak. Czasami wyskakują trudne słówka. To polecamy Little plan. Tak. <grych> no. Co jeszcze? Nie. nie. nie. No dawali teraz w plusie, ale ona jest całkiem świeża, nie? Ona z zeszłego Rok. roku jest. No. No i ona tam może teraz kosztować na play'u? Dziewięć to... dych. Na play'u? nie na kąpie? Na kąpie to pewnie pięć. Pięć złotych, chyba w ja. chrupkach No. Dobra. To zamykamy w tym momencie. To ty masz jeszcze. O. Mnie zamykamy, a Jacka otwieramy. Nikt się wia teraz. Co Jacku grałeś? Dawno temu. Dawno temu, dobrze to dane. Kręp, Asura sura. Cóż, Szy... to i z czymś to się zjesz. Bardzo dobre połączenie anime i gier. Mm. Ponieważ jest takie przekozaczone w japońskim <śmiech> że widź. Tutaj jest taki bitemap. Po polskim. <głos> na... ...bijateczka taka chodzona. No. Ty zasuwasz po tójka, Tak, tam są bog... Nie, nie. nie. Bijatyka na fighting force mniej więcej. No. I zasuwasz jako bóg, jako asura w ogóle. I zostałeś zhańbiony, z, tak, zły. I wracasz na ziemię, żeby stłuc wszystkich innych bogów, którzy cię wrobili w coś. I to jest takie epickie, bo na przykład bijesz się z kolesiem na księżycu, gdzie nagle zostajesz w ciry i spadacie z tego księżyca i on cię chce przebić mieczem. Na ty to blokujesz ręką. Nagle walisz o ziemię, ręce ci się rozpadają, ten miecz cię przebija. W ogóle przebija całą ziemię. Koleś spada z tego księżyca dalej, cię przebijając mieczem. Potem ty walisz go tak ręką i ten miecz tak pęka i łapiesz ten miecz i tak przebijasz. Takie, epickie, takie... Albo bierzesz się z innym bossem i nagle zrobi się większy od całego świata i takim, takim paluchem cię zgniata w ziemię, a tym się, się broni. Takie takie są. A ci biedni rolnicy z Tanzanii zastanawiają się skąd to tsunami tu przylazło. <śmiech> tak. <śmiech> Jakieś paluchy się przebijają. Bardzo miodne, bardzo w stylu anime. To jest właśnie trzymane w konwencji anime, że masz podział, że tu pół odcinka i nagle jest taka przerwa, a tu o, kolejny odcinek i tak dalej. Quick time eventy, nie? Też, też, bardzo dużo. Przeważnie ale trudne przy... dosyć. Nie, nie. Nie, ale epickie. I tak oglądasz jak się biątkie. Czyli rys fabularny ma. Tak. Jak Mścisz jest? się. Tak. Wszystkich chodzisz i mordujesz? Tak. Różne endingi? Tak. Trudne? Nie. Okej. Okay. Jak długo się gra? Tak. <śmiech> <śmiech> Dobra. Gra się teraz 12 godzin. Na medium? Jakoś tak. Gra jest bardzo przyjemna, bardzo płynnie się przechodzi, wszystko. Na jedno posiedzenie? Nie. Robić trzeba przerwy? N nie trzeba, ale na jedno posiedzenie to musiałoby trwać 12 godzin, więc. No tak, ale to nie jest tak, że grasz 10 pół godziny powiedzmy i cię na generów bierze, bo tak grawie chce skończyć filmiku. Nie, nie, tam są króciutkie filmiki, ale z eventami są bardzo fajne wymieszane, wszystko się ładnie, szybko ładuje, pięknie to wygląda, wystylizowane. Masz? Bardzo japońskie, nie. Mhm, czyli prostu... w sumie chodzonka, tak, tak naprawdę. Tak, wszystko idziesz, tłuczesz, wszystko masz od początku, tam dochodzą Rebele? ci jakieś... Nie. Dochodzą mhm. ci jakieś supermoce z czasem, ale to są fabularnie uzasadnione i też ich nie masz używać, jak ci się podoba i w ogóle. Questy? Nie. Czyli tylko idziesz, co było. Tak. Mhm. Bardzo fajna fabuja. Mhm. Na playa trójkę? Na playa trójkę i Xboxa 360. Mhm. planują no, kontynuację Nie. A szkoda. <śmiech> szkoda. Jeszcze tylko przypomniało mi się, że polecam Sherlocka robić jedna, jedna, sprawa jedna dzienna. sprawa na jedno posiedzenie, nie więcej. Bo, no mówię, są po trzy godziny, to byś dostał nerwicę, jakbyś zrobił połowę jednej i zapomniał później, co tam się w ogóle działo, nie? No ale trzeba za jednym strzałem to przechodzić. No. No, a surę możesz grać jak sobie chcesz, nie? Nie, tam pół musisz odcinka przejść minimum. No. Bo wtedy jest tam checkpoint. A w obydwu grach mamy autosejwy, więc no, jak tam chcesz, to sobie wyłączasz i tak. idziesz gotować, jeść, cokolwiek. Pasować ja to, dziecko, wstawić pasować żelazko, tak, tak, nakarmić tak. żelazko. No dobra. Oddać Ale... <laughs> Zbudować żonę, dobra, nie Gówni bohaterowie kontra postacie poboczne. Tak, start. Start. Jeden. Dwa. <laughs> trzy. Team Mario czy tym Luigi? W ogóle ich nie lubię, co od tego. Nie tak. musisz ich lubić, no, to jest No Mario, taka... akurat tu Mario. Ja Luigi. A ja nie lubię Luigi'ego, już mam wygrać, wolę Josiego. Albo Picze. Picze? Kto by nie wolał Picze? Nie, ja tak. wolę tą drugą Kassandrę, nie. Nieważne, córkę Luigi'ego i Picze. Dobrze. Picze. Ale, zauważyłam ostatnio, bo tak jakoś w co graliśmy? W sumie nic nie graliśmy. Ale zastanawiałam się, dlaczego tak to jest, że zazwyczaj nie lubimy głównych charakterów bo są głupi. No ale ty, nieważne, czy w książkach, czy powiedzmy w filmach, czy w anime, czy w mangach, bo główny bohater jest co? Główny bohater jest nudny jak flaki z olejem. Tak, jest przewidywalny, zawsze wiadomo, że laski będą na niego lecieć, zawsze od samego to początku. byt, nie? Tak, widać, że już będzie pukał daną laskę, bez problemów i tak dalej, więc... Pst, pst. Ten, pst. ten odcinek sponsorowała. Hopkola! Yatta.pl! Ale nie sponsorowały komiksy WPPL Nie wróć, książki WPPL. Tak. Komiksy WPPL są dobre. Dobrze. Ah. Okej. Okay. Nie zastanawiałeś się czemu oni w ogóle tak robią te postacie? Dla koopa. Czemu? Jak dla koopa? Takie Mario. A nie dobre. A nie, tak. Można błogać Mario Mario dwóch. Dobrze, Może? ale można. masz ty. No. I oni zawsze te główne postacie wierzą w ideały, wierzą w przyjaźni, ratują świat i. Taki stereotyp ble. głównej postaci, no co ja ci poradzę. No dobra, ale. No i nudna ta postać, tak? Tak. Oklepana do bólu. Jedynie. Nieciekawa. No jak masz te firmy, interaktywne, tak? Gry co się nazywają, że są interaktywnym filmem, jak na przykład Naughty Dog. Yy, Naughty Dog, co ja gadam? A yy, chociaż czartek tak się Też taki ten Drake, taki ale... miałki. W tym. Yy, Chodziło mi w The Last No, a tam już lepiej. Już lepiej wyglądało, nie? Tylko, że my nie mieliśmy takich decyzji moralnych. W sumie lecieliśmy z fabułą. Bo w tej że nie ma decyzji. No bo nie ma, No ale lecieliśmy z fabułą, ale postacie miały swoje charaktery tak itd. Ale na przykład, jak sobie włączysz jakieś tam Skyrimy, nie Skyrimy, niby lecisz fabułą, niby masz tę decyzję, a w sumie, nie wiem, no teoretycznie powinieneś się utożsamiać z tym... Ty jesteś postacią. No ja wiem, ja Ty się jesteś tą miaszczurką zieloną zbrodą. <laughs> nie umiem się utożsamiać, no nie umiem. Spoko, podejmę jakąś decyzję, ale to tak... Bo tak, no. No bo to jest Skyrim, tak, no, tam nie ma z czym się utożsamiać. Ale dlaczego, dlaczego wydaje nam się, że te postacie są nudne? Bo nie mają odpowiednich dialogów, tak? Tak, są nieme, jak Morgan Freeman. Nie, ale były nawet jak partnerzy. mówią, to mają te dialogi, są zazwyczaj podzielone. Tak, nie panie. Tak, na trzy decyzje, tak? Pozytywną, negatywną i neutralną, która nie prowadzi do niczego. No bo tak kiedyś były te RPG na przykład robione, tak? Że no. możesz być dobry, zły albo neutralny. No to trzy odpowiedzi były? Były. Były. No. bo I... tylko dobry i zły. No. I właśnie to sprawia, że yy, ta postać nie sprawia, że jesteś. Nie sprawia sobą wrażenia, że jest ludzka tak jak my. Iki, że ty wybrałeś postać, że chcesz być dobrym jak zła odpowiedź ci bardziej odpowiada. No. A nie masz jej wybrać, no bo wybrałeś dobrą, i robisz w ogóle coś, co w ogóle nie pasuje do ciebie. wcale nie znaczy, że ona jest wcale dob dobra dla... Ta tak. Dobra. Zdecydowanie, nie? Co jeszcze chciałam powiedzieć? W sumie ja to wszystkie punkty, które wypisałam, ale... <laughs> Wrong <Raw> credits. <laughs> ale... Ale... Co chciałam powiedzieć? Właśnie. Zazwyczaj te takie postacie, które są bardziej wredne, poboczne na przykład, nie? Są ciekawsze. Są ciekawsze, są bardziej rozwinięte, bardziej się nad nimi twórcy zastanawiają, tak? Mają określony charakter. Popełniają błędy, mylą się. Mają ciekawsze historie niż takie good boy, że z domu nagram zabili ojca i poszedł się mścić, albo bronić świata. To są ciekawsze, tak? Ale nie, no zazwyczaj wolimy takich, co się mszczą, niż tacy, co ratują świat. No, A jak to... ratują świat poprzez zemstę? No to taki Aro mnie denerwuje na przykład osobiście, nie, jest taki nie. wyidealizowany. Mnie też denerwuje. No. Zupełnie inny niż się go spodziewałem po komiksach i książkach. To ja dla mnie Jeżeli taki mówimy o serialu. Maciomen. To jest na siłę. Pedał taki, rozpuszczony w <śmiech> Jaka nienawiść w ogóle, nie? <śmiech> tak. W ogóle ten serial to gwałci moje poczucie komiksu. <śmiech> Rozwiń. No bo... Jest tam Black Canary, no. Czarny Kodarek, Wow. I ona miała taki soniczny krzyk. Tak. <śmiech> Jak małe dzieci, tak? No, <śmiech> no. I to było bardzo potężne, to mogło rozłożyć Supermana na łopatki i tak dalej. Okej. Okay. A tu nagle w serialu tego nie ma. A tu w serialu oni ominali te wszystkie moce chyba, czy nie? No nie, masz na przykład Arrow, y, Flash, który jest też serialem, który łączy się z Arrow i tam jakoś nie pomijają mocy. Każdy ma swoje moce. Ale w Arrow nie. No. Nikt nie ma. Aron yeah. też nie ma, on co miał ten Aron w ogóle, co? Kasa! Kolejny kłóde z kasą, ty. Czego oni zawsze chcą być ten? Kasa też, jest un... tak. i brak rodziców. Tak, kasa, brak rodziców to jest w ogóle W ogóle ostatnio stwierdzili, że... Jeśli chcesz być super bohaterem, to musisz nie mieć rodziców, nie? Gdzieś tam wyczytałam. Tak samo w Disney'u. I lepsza historia, tym nie wiadomo co z rodzicami, nie? Zawsze tragicznie giną. Królew, ojciec zginą. E, Batman. Dzwonik z też da. matka nie żyje, no. no e, dobra, to jest Disney. No wszystko, tak? No tylko w tych 1001, y, ty, y, 101 no to rodzice żyją. Tych szczeniaków. A w to... Tanglet też? Nie, ona nie ma. No dobra, w Tanglet. No dobra, ale na początku też żyli w sumie. A nie, dobrze? Jakby tresować no. smoka, też żyli? Nie, on umarł w końcu. Ale nie w jedynce. No dobra, ale my myśleli, że matka nie żyje. No, ale w dwójce a, matka wróciła. A za, za to ojciec umarł. Równowaga musi być. Spoiler, by the way. Ups. Ups. No, ale zauważ, że... Zauważ. zwyczaj właśnie. Poboczni bohaterowie są dopracowani. I nie wiadomo czemu nie mogą zrobić tych pobocznych bohaterów głównymi. Nie no wiem. Wtedy nie byliby pobocznymi. No tak, ale zdecydowanie jakby je zrobili, byłoby ciekawiej. No bo pomyśl, ile masz głównych bohaterów, którzy w grach Cię nie denerwują. No masz Asurę, tak? Mm, tak. Bajonetę. Też. No i co dalej? Tool? No. Mm, no. Rayman? No dobra. Tylko w Raymanie nie masz dużo... Ależ nie, ja tam też był jakiś poboczne, no. Mm. No właśnie, i tu mm. jest cały problem, nie? W tym zakupany, w tym wszystkim. <gadł> Co? Nie, on to też, się z, to w ogóle. Nie, też się denerwował. trudnego oddychania? A w finalach? Denerwowały cię? Te wszystkie główne postacie? W starych nie, w pierwszych sześciu nie, w siódmej no już też jeszcze nie, też ósma jeszcze nie. to był koleś pedał, w to był dzieciak-małpa pedał, w dziesiące to w ogóle był blond pedał, dwunastce... Ale był denerwujący w dziesiątce. 12, 12 był szczur pedał, ale dzięki Bogu nie musiałem nim grać. Mogłem sobie zmienić dowolnie zespół. W, sumie tak. w 13. Vanil. O Jezus. W 13. Man, ja. chyba nie denerwował mnie, tylko. Czokobo po zasadzie. <grym> tak. a ten murzyn cię nie denerwował? Powiedziałem. A on się tak nazywał? Nie, tylko Czokobo mnie w jego głowie nie denerwował. Aha, okej, okay. sorry. No. 13. Część druga. Nie, tam jeszcze byli w miarę znośni. a Brightning Retorts. Ja Breitnik. Breitnik cię nie denerwowała. Weźmy. Nie denerwowała szczególnie w tym. W Ale dialogu. w Final Fantasy 7 Dirgo w Cerberus albo Crisis Core mnie denerwowali. Mówisz, no jaki miły, chlubny wyjątek, nie? Dwa No. A jeszcze mi nie do, teraz mi się tak przypomniało, że najlepsza postać była ostatnio, która najfajniejsze teksty miała w tym. Matko. Yy, w Guardzie. Kaaaas. -K, -K, -K, K, K, też nie na kajne. Nie kajne. była wnieczą. Chociaż nier, też wszystkie postacie tak. były spoko. są! No, to, to jedno z niewielu gier. No, chociaż który... Emil trochę denerwował. Ale jak już się pierwszy ending obejrzało, to już nie denerwował. <grym> <grym> nie, <grym> nie wiem jak. Nie. <grym> Spoiler. <grym> I powiem ci. To Batman jest... nie denerwował. Batman. A Superman, a biotykach? Mm. W, w biotykach nie ma głównych postaci. No dobrze, ale... Hmm. no. ale ten pić, mnie nie denerwował samochód. To i tak uważam za postęp, nie? Ale ze wszystkich tych atelierach na radzie, tych co grałam, to one mnie trochę denerwują, nie? Słuchajcie, poboczne postacie są ciekawsze. Ale... właśnie. Ale i tak człowiek gra w tej gry, nie? Denerwują go, ale... Nie ma wyjścia. No nie ma wyjścia. Jak ci trzymałem pistolet przy głowie, to myślisz... Nie... No? House of the Dead Overkill. Ma zajebiste postacie główne. Tak, bardzo. Mhm. <śmiech> Cudownie. Afroamerykanina, kolejco drugie słowo mów, fuck? Agenta, <śmiech> który nie lubi być zrobione. nazywany kobietą. To jest w ogóle robione na podstawie yy, tego... Tak na podstawie? Na modłe Tarantino. O, no, na modłę. Boże, masz rację. Więc to tam inaczej to wszystko wygląda, nie? No i w sumie co, jeszcze możemy dodać w tej kwestii? Nic. <śmiech> Jacek i rozwinięcie tematu, jak zwykle, nie? Mogę dodać nam na sprzedaż Opla. Chyba <grych> tak. wydrukowanego z internetu. Ty? Tak. Jakby <grych> kto chciał kupić Dishonored Goty, to zapraszam. <grych> Hashtag chamska reklama, nie? Tak. No. Dobra. Ta piosenka... Tak jeszcze myśleć, jakieś mamy gry... Hmm... Dragon Age to w ogóle jakieś to wszystko było takie nie, strasznie przesadzone. Gry... Słabe było to Dragon Age. Była se postać, że rzeczy musi być epicko dobra, no bo musi walczyć ze złem, ale ty nią jesteś, więc mu decyzje, które nie mają znaczenia, więc. No spodobał mi się i w ogóle historia sama w sobie jest niezła i tak Plusem w trójce jest to, że masz być gejem i ruchać o Są prawdą, ja jacy najbardziej się z tego cieszy, najlepszy feature. No Nie pukasz takiego kolesia, co wygląda jak bieg, nie ma takiego kierunku. No i jak się użkuje. Ale i tak najlepszy seks był w Lizmin 2. Jak najlepiej pokazany. Bo nie było pokazane. Był, ale nie tak... Nie tak... Karty zbierał. <grym> to w jedynce, w dwójce normalnie płukasz. <grym> Słyśliwy <Słyszyły> Jacek, <ty>. <grym> <grym> Nie po co się gra w Biedźimna. <grym> nie wiem. A wiesz mi też w sumie można lubić głównego bohatera. Nie, nie lubię go. Czemu? Z takim przykładowym dymaczem, że wszystkie na niego lecą, zawsze mu wychodzi, zawsze jest super i, i nie. Garcet Wiedźmy. Tak? Książ... książce to samo? Odniosłeś wrażenie? Tak. Wszystkie no ja nie. Wszystkie na niego leciały. No ja nie. On Ona wcale wszystkie nie ten. Nie wszystkie odrywa. na niego leciały po później dotyku. No Jezus, myśli, że co jakby... Jacek, w większości jak był dostatecznie ładny i tajemniczy, i manował siły. no to trudno, żeby wszystkie nie leciały. Akurat to jestem w stanie uwierzyć, nie? Taka babka we wsi sobie żyła i nagle ci przylazł taki koleś i w ogóle zaświecił tym mieczem, no to się nie dziw, to tak działa, zastrzewalne, nie? Zaświecił mieczem, dobra, no. nie, kończmy, bo to jest babka z głową konia. Nie i pi... I... pi nie, Chciałem powiedzieć pałką. No, no, teraz ja odsisam. No, dobra, w każdym razie, jaki mam pod wniosek do tego, bo nie lubią za dużo fajnych, głównych postaci, że niestety musimy z tym cierpieć, z tym żyć, nie? Tak, że przynieśli Uncharted na 2016, co nikogo. Hej, Hejtek. <laughs> no, w sumie nie mamy żadnych pozdrowień, to nie mamy w sumie kogo pozdrowić. Nikt nas nie słucha. Nikt nas nie słucha. sobą. Tak, sami sobie nawzajem siebie słuchamy. Um, bo jest tak jak zwykle, nikt nie pisze ten... Komentarzy, nikt nic nie wie, nie? Więc nie tak. wiemy, czy ktoś to słucha, czy kogoś to interesuje Mamy i... no, tam jakieś staty, ale no... Co te staty pokazują? Jeszcze na tym w ogóle Wordpressie smutnym, gdzie nie mogę ustawić podziału na kategorie! Goddamit! Oj no. tam, oj tam. No dobra. To tyle. Będzie pozdrawiania. Nie wiem, kiedy nagramy. Dwa tygodnie mamy dobry czas. Stwierdziłam, że to jest bardzo dobry czas na nagrywanie. Przy tym, co się dzieje ostatnio w naszym życiu. Tak. Och, ten dramat. Nienawiść rządza, no. <grym dlaczego? <grym <z dnia> ja. dlaczego? Ja. Szkoła życia. Tak, szko ojej, Polecamy szkołę życia, nie, nie tak. krytego krytyka. Tak, i zdecydowanie stwierdzam, że nie należy wierzyć do końca w to, co mówię, że zrobię tutaj. <grym z dnia> <grym z dnia> ja już się tego nauczyłem, że nie wierzę się kobietom. Jackoby też się nie wierzy, jeśli chodzi Coś o terminy na nie. Nie wierzy się kobietom. <grym z dnia> w każdym razie co nas ominęło teraz. Dzień kobiet był. Wysyła najlepszego wszystkim tak, kobietom. Tak I Tak to później wrzucimy. Dzień spokojnie. mężczyzny nas ominął. Dzień mężczyzny nas ominął, a niedługo przed nami Wielkanoc, sumie pod koniec miesiąca. Kto też nas ominie. Tak, tak bardzo mi W szczególnie jak <coughs> trzeba cały dom posprzątać. Tak, będzie nas omijać. No, więc... Mm, trzymajcie się ciepło, coraz cieplej się robi. Trzymajcie się wiosennymi... E, e, wiosennymi promieniami słońca. Niedługą, niedawną, niedługą... Nie. Niedługo będzie zmiana czasu. <głos> <głos> Więc cieszcie się ze skróconej godziny spania. <głos> <Wow>. <głos>